Rozdział drugi. Znikająca szyba. Od czasu, gdy Darsleyowie znaleźli pod drzwiami swojego siostrzeńca, minęło już prawie dziesięć lat, a prywat drive wcale się nie zmieniło. Słońce wzeszło nad tym samym schludnym frontowym ogródkiem i oświetliło mosiężną czwórkę na drzwiach domu Darslejów, a potem śliznęło się do ich salonu, który był dokładnie taki sam jak w ów wieczór, kiedy to w wieczornym dzienniku pojawiły się złowróżbne doniesienia o sowach. Ile czasu minęło, można się było zorientować tylko po fotografiach stojących na obramowaniu kominka Dziesięć lat temu było tam mnóstwo zdjęć czegoś, co przypominało wielką różową piłkę plażową w różnokolorowych czepkach Ale Dudley Darsley już dawno przestał być berbeciem i teraz fotografie przedstawiały tęgiego chłopca o jasnych włosach A to na swoim pierwszym rowerze, a to na karuzeli w wesołym Mi przy komputerze z ojcem czy w ramionach matki. W salonie nie było absolutnie nic, co by świadczyło, że w tym domu mieszka jeszcze jakiś inny chłopiec. A jednak Harry Potter tam był i w tym momencie spał, choć nie miało to trwać długo. Ciotka Petunia już wstała i wkrótce rozległ się jej wrzaskliwy głos. Wstawaj! Dosyć tego spania! Już! Harry obudził się i podskoczył na łóżku. Ciotka znowu załomotała w drzwi. Wstawać! Harry usłyszał jej kroki zmierzające w kierunku kuchni, a potem brzęk patelni stawianej na kuchence. Przetoczył się na plecy i próbował przypomnieć sobie sen, z którego go wyrwano. To był dobry sen. Był w nim latający motocykl. Harry miał dziwne wrażenie, że śniło mu się to nie po raz pierwszy. Ciotka powróciła pod drzwi. – Wstałeś już? – zapytała. – Prawie – odpowiedział Harry. – No to wstawaj! Chcę, żebyś przypilnował bekonu i żeby mi się nie przypalił. Są urodziny, Dudziaczka, i wszystko ma być jak należy. Harry jęknął. – Co powiedziałeś? – warknęła przez drzwi jego ciotka. – Nic, nic! – Urodziny Dadleja, jak mógł o tym zapomnieć? Zwlugł się z łóżka i zaczął szukać skarpetek. Znalazł je pod łóżkiem i zanim włożył, wyciągnął z jednej pająka. Chary był przyzwyczajony do pająków, bo w komórce pod schodami było ich pełno, a tam właśnie sypiał. Ubrał się i poszedł do kuchni. Stołu prawie nie było widać spod prezentów dla Dadleja Wyglądało na to, że jest tam nowy komputer, który Dadley chciał dostać, a także telewizor i rower wyścigowy. Harry nie miał pojęcia po co mu ten rower, bo Dadley był gruby i nie uprawiał żadnego sportu, chyba że za dyscyplinę sportową uzna się bicie słabszych. Jego ulubionym workiem treningowym był właśnie Harry, ale nieczęsto udawało mu się go złapać. Chary był bardzo szybki, choć wcale na to nie wyglądał. Być może miało to coś wspólnego z mieszkaniem w ciemnej komórce, ale Chary był bardzo mały i chudy jak na swój wiek, a sprawiał wrażenie jeszcze mniejszego i szczuplejszego niż w rzeczywistości, bo nosił wyłącznie stare ubrania pod Adleju, który był prawie cztery razy od niego większy. Harry miał drobną buzię, kościste kolana, czarne włosy i jasne, zielone oczy. Nosił okrągłe okulary, zawsze poklejone celuloidową taśmą, bo od czasu do czasu Dadlejowi udawało się jednak trafić go w nos. Jedyną rzeczą, którą Harry lubił w swoim wyglądzie, była bardzo cienka blizna na czole, przypominająca zygzak błyskawicy. Miał ją od dawna i pamiętał, że kiedy był bardzo mały, zapytał ciocię Petunię, skąd ją ma. To pamiątka po wypadku samochodowym, w którym zginęli twoi rodzice, odpowiedziała. I nie zadawaj pytań. Nie zadawaj pytań. To była pierwsza zasada rządząca spokojnym życiem państwa Darsleyów. Wuj Vernon wszedł do kuchni, gdy Harry przewracał bekon na drugą stronę. Uczesz się, warknął wuj na dzień dobry. Przynajmniej raz w tygodniu wuj Vernon spoglądał z gazety i donośnym głosem oznajmiał, że Harry powinien się ostrzyc. Harry musiał się strzyc o wiele częściej niż reszta chłopców z jego klasy razem wzięta, ale niewiele to pomagało. Włosy natychmiast mu odrastały. Harry smażył już jajka, kiedy do kuchni wszedł Dudley z matką. Dudley był bardzo podobny do wuja Vernona. Miał duży, różowy nos, wodniste niebieskie oczy i gęste, jasne włosy przylizane gładko na wielkiej głowie. On też prawie nie miał szyi. Ciotka Petunia często mówiła, że Dudley wygląda jak amorek, natomiast Harry często mówił, że Dudley wygląda jak prosie w peruce. Harry postawił talerze z jajkami i bekonem na stole, co nie było łatwe z powodu ilości prezentów, które Dudley właśnie żmudnie przeliczał. Kiedy skończył, twarz mu się wyciągnęła. – Trzydzieści sześć – oznajmił, patrząc na matkę i ojca – o dwa mniej niż w zeszłym roku. — Kochanie, nie policzyłeś prezentu od cioci marcz. Widzisz, jest pod tym wielkim od mamusi i tatusia. — No dobra, więc trzydzieści siedem — powiedział Dudley, czerwony na twarzy. Harry, który zorientował się już, że nadchodzi jeden z napadów złości Dudleya, zaczął szybko połykać swój bekon na wypadek, gdyby Dudley przewrócił stół. Ciotka Petunia najwyraźniej też wyczuła niebezpieczeństwo, bo powiedziała szybko — I kupimy ci dzisiaj jeszcze dwa prezenty. Co ty na to Pisaczku. Jeszcze dwa prezenty w porządku. Dadley zastanawiał się w milczeniu. Sprawiał wrażenie, jakby go to kosztowało wiele wysiłku. Więc będę miał trzydzieści, 30... zaczął powoli. Trzydzieści, trzydzieści dziewięć cukiereczku. Dokończyła za niego ciotka Petunia. Aha. Dadley usiadł ciężko przy stole i chwycił najbliższą paczkę. No to w porządku. Wuj Vernon zacmokał. Nasz mały spryciarz potrafi dbać o swoje interesy. Zupełnie jak jego ojciec. Tak trzymać, Dudley, poczochrał synowi włosy. W tym momencie zadzwonił telefon i ciotka Petunia poszła go odebrać, a Harry i wuj Vernon obserwowali, jak Dudley rozpakowuje rower wyścigowy, kamerę wideo, zdalnie sterowany samolot, 16 nowych gier komputerowych i magnetowit. Rozpakowywał właśnie złoty zegarek na rękę, kiedy wróciła ciotka Petunia. Na jej twarzy malował się gniew i niepokój. Złe nowiny, Vernon, oznajmiła. Pani Fig złamała nogę. Nie może go zabrać, wskazała głową Harego. Dadley otworzył usta z przerażenia, a Haremu mocniej zabiło serce. W każde urodziny rodzice zabierali Dudley'a i któregoś z jego kolegów na cały dzień do miasta, do wesołego miasteczka, McDonalda albo do kina. W każde urodziny Dudley'a, Harego zostawiano u pani Fig, lekko zwariowanej staruszki, która mieszkała dwie ulice dalej. Harry nienawidził tego domu. Śmierdzia tam kapustą, a pani Fig zmuszała go do oglądania zdjęć wszystkich swoich kotów. No, i co? Zapytała ciotka Petunia, patrząc na Harego, jakby on to zaplanował. Harry wiedział, że powinno mu być przykro z powodu złamania nogi przez panią Fig, ale nie było to łatwe, bo bardzo się cieszył, że dopiero za rok będzie zmuszony do ponownego oglądania maleństwa, śnieżki, pazurka i czubatka. Możemy zadzwonić do Marcz, podsunął wuj Wernon. Nie bądź głupi, Wernon, ona go nie znosi. Darsleyowie często rozmawiali o Harrym tak, jakby go nie było, albo raczej jakby był opóźniony w rozwoju i nie mógł ich zrozumieć. A ta jak jej tam twoja przyjaciółka, Iwon, jest na urlopie na Majorce, warknęła ciotka Petunia. Możecie mnie po prostu zostawić tutaj, zaproponował z nadzieją w sercu Harry. Mógłby oglądać, co zechce w telewizji, a może nawet dorwać się do komputera Dadleja. Ciotka Petunia wyglądała, jakby właśnie przełknęła – cytrynę. I po powrocie zastać dom w ruginach, prychnęła. – Nie wysadzę domu w powietrze – zapewnił Harry, ale nikt go nie słuchał. – Może zabierzemy go do zoo? – Powiedziała wolno ciotka Petunia i zostawimy w samochodzie. To nowy samochód i nie pozwolę, by siedział w nim sam. Dudley zaczął głośno płakać. Tak naprawdę nie płakał, minęło już wiele lat, odkąd płakał naprawdę, ale wiedział, że jeśli się wykrzywi i zawyje, dostanie od matki wszystko, czego zapragnie. Nie płacz, mój buziaczku, mamusia nie pozwoli zepsuć ci twojego święta zawołała, biorąc go w ramiona. — Ja nie chcę, żeby on szedł z nami, zawył dadlej pomiędzy dwoma głośnymi szlochami. — On zawsze wszystko psuje! I wykrzywił się złośliwie do Harego spod ramienia matki. Właśnie wtedy rozległ się dzwonek. — Och, mój Boże, już są! — powiedziała gorączkowo ciotka Petunia i w chwilę później wszedł najlepszy przyjaciel Dadleya Piers Polkis ze swoją matką. Piers był kościstym chłopcem o szczurzej twarzy. Zwykle to on trzymał ofiary z tyłu za ręce, kiedy Dadley je bił. Dadley natychmiast przestał udawać, że płacze. Pół godziny później Harry, nie wierząc we własne szczęście, siedział z Piersem i Dadlejem na tylne Siedzeniu samochodu darslejów po raz pierwszy w życiu jadąc do zoo. Ciotka i wuj nie byli w stanie wymyślić, co z nim zrobić, więc chcąc nie chcąc musieli go zabrać.